11. Wiesz, człowieku, odpowiedz sobie na pytanie, czym dla Ciebie jest szczęście. Bo są na świecie rzeczy, których nigdy nie kupisz. Są te, których żaden pieniądz nigdy nie zwróci. Są i te, na które nigdy nawet nie spojrzysz. Te, do których całe życie będziesz dążył żywią mi, że wszystko tu zależy od podejścia Mówią mi, że żaden pieniądz nie da mi szczęścia Ja mówię im, że są ci dla których chleb to luksu Którzy marzą by żyć, ale żyć po ludzku Nie chodzi o robotę, bo to tylko schemat Nie chodzi o wykształcenie bo to w Polsce się ma Dzisiaj nic za darmo nie ma, plus podatek VAT A w siódmy dzień bez jedzenia spytasz, co to za świat Wystarczy jeden moment, zastanów się nad szczęście ten setek monet, wygrzeba je na reszcie Zastanów się nad chwilą, ile zapłacisz za nią Czy w jakiś pilon, nie wyniesie cię zbyt stanią. Czym dla ciebie jest szczęście? Odpowiedz mi, czym dla ciebie jest szczęście? Powiedz mi, czym dla ciebie jest szczęście? Powiedz mi, czym dla Ciebie jest szczęście, szczęście